Nie umiem, więc yy, ale będę się starał. Natomiast temat jakby troszeczkę skłania do powagi, Przyznacie się Państwu, yy, więc może to się i dobrze yy, i dobrze złożyło. Yy, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, ono będzie skoncentrowane na tym, co, co człowiek odbiera jako życie, a co jako śmierć. Co jest dla człowieka takim naturalnym żywiołem, w którym się obraca, a co nadzwyczajnością, wobec której czuje pewne Zarzenowanie. Będziemy się chcieli w wykładach tegorocznych, koncentrować nie na jednym tekście, ale na jakimś motywie, co zmieni troszeczkę metodę prowadzenia tych zajęć przeze mnie. Ale też Zawsze będzie jakiś tekst centralny, albo grupa tekstów jakoś powiązanych, yy, które potraktujemy troszeczkę jako soczewkę skupiającą różne motywy, yy, do których będziemy się odwoływać. To tyle, yy, tyle tytułem wstępu, a teraz możemy przejść do yy, pierwszej części naszych rozważań. Do pytania o, o to, czym jest śmierć w życiu człowieka w biblijnej perspektywie. Chciałbym, żebyśmy się odwołali do początku Księgi Rodzaju, do rozdziałów dwa i trzy, które tworzą jedno opowiadanie o tym, jak świat stał się tym, czym jest, czym, jakim go znamy. Ten świat skoncentrowany jest wokół drzewa. To cały ogród, Prawda? Ten ludzki świat, ten świat, w którym Bóg umieścił człowieka. Ale jest to ogród o wyraźnie oznaczonym centrum. I to centrum jest opisane zarówno topograficznie, to drzewo centralne jest w środku ogrodu, jak też jest narracyjnie wyróżnione. Ponieważ spożycie owoców tego konkretnego drzewa daje zupełnie inne skutki niż spożywanie owoców innych drzew. Pewnie spotkaliśmy się z tym spostrzeżeniem, ponieważ ono jest takie dosyć modne czy, czy nawiązujące do pewnych mod współczesnych. Człowiek kraju raju nie, nie je mięsa, nie, nie poluje na zwierzęta. Żyje w otoczeniu zwierząt, ale także te zwierzęta karmią się trawą zieloną. A więc mamy do czynienia z takim światem, w którym nikt nikogo nie zabija, nikt nikomu nie zadaje śmierci. Natomiast konsekwencją zmian, y, jakie zachodzą pod wpływem postępowania pierwszych ludzi, jest pojawienie się śmierci. I to najpierw, jako śmierci, której człowiek doświadcza, a nie śmierci, którą zadaje. Śmierć, którą człowiek zadaje, pojawi się potem. I pojawi się nie w formie polowania, nie w formie yy, zabicia zwierzęcia, ale w formie bratobójstwa, zabicia <śmiech> równego sobie, brata. Popatrzmy na pierwszy rzut oka, możemy mówić o pewnej niespójności między drugim a trzecim rozdziałem, bo w drugim mamy drzewo poznania, a w trzecim pojawia się drzewo życia. Natomiast popatrzmy, jakie są konsekwencje spożycia drzew, owoców z drzewa. E, poznania dobra i zła. Konsekwencją tą jest śmierć człowieka. Sięgając po owoce z tego drzewa, człowiek wybiera własną śmiertelność. Można by powiedzieć, że ten człowiek idealny, ten Boży projekt człowieka jest istotą przeznaczoną do życia. Z własnego wyboru człowiek staje się tym, co Martin Heidegger określał, istotą skierowaną ku śmierci, czy zdążającą ku śmierci. Z drugiej strony można by powiedzieć, że jednak te drzewa są dwa różne co sugeruje bardziej trzeci rozdział niż drugi. Bo skoro człowiek już spożył z drzewa Poznania i dało to swoje konsekwencje, to znaczy, że jest drzewo, z którego jeszcze nie spożył, od którego jest odgrodzony przez strażników istoty yy, te cherubim, które odgradzają go od możliwości spożycia z tego drugiego drzewa. Ale ta matematyka nie jest w opowiadaniu o Grodzie Eden i tym, co się tam stało, zbyt spójna. Można by powiedzieć, że opowiadanie waha się między ilością owych drzew. Można by się zastanawiać, dlaczego się tak dzieje. Skąd ta niespójność? Bo wymyślając jakąś historię, człowiek, który jest przecież istotą racjonalną, ma skłonność do konstruowania jej w sposób linearny, tak żeby się wszystko zgadzało. Dopiero wtedy, kiedy trzeba uwzględnić jeszcze jakieś dane spoza opowieści, wtedy następują pęknięcia. Bo mamy spójne opowiadanie, które trzeba troszkę rozszczelnić, rozspójnić, żeby zrobić w jego logice miejsce na coś spoza tej logiki w ten sposób zasygnalizować troszeczkę ten mechanizm, który sobie wyjaśnimy już na, na, konkretnych, na konkretnych przykładach. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że Państwo już na pewno widzieli tę słynną, nawet bardziej chyba instalację niż rzeźbę, która liczy już sobie ponad 4,5 tysiąca e, lat. Jeden z najsłynniejszych artefaktów e, związanych z, ze skątynion biblijną miejscowością Ur e, w południowej Mezopotamii. Popatrzmy, że to e, drzewo ma swojego strażnika. Tożsamość tego strażnika wydaje się dosyć łatwa do zdefiniowania. Rogi, broda, kopyta pozwalają nam zidentyfikować to sympatyczne zwierzę jako kozła. Ale popatrzmy, że ten kozioł ma coś, czego normalnie kózki hasające yy, połące nie mają. Jest to kozioł skrzydlany. Strażnik yy, drzewa życia, którego tutaj widzimy, to nie jest więc ko koziołek-matołek, ani żaden z jego kuzynów. Tylko istota, która bliższa jest jeśli chodzi o literacką parentelę owym heruim, których Bóg postawił przy drzewie życie. Można by powiedzieć, że w tej kompozycji plastycznej, z którą mamy do czynienia, nie znajdziemy odpowiednika elementu drzewa poznania. Że to drzewo poznania, które jest Ośrodkiem konfliktu w narracji biblijnej jest jakby dołożone do e, motywu drzewa życia, który jak widzimy jest motywem bardzo archaicznym. Mircea Eliade w jednym ze swoich wcześniejszych dzieł Przypomina rzecz następującą w rozdzianiku poświęconym roślinnym manifestacjom Sakim. W babilońskiej, a więc znacznie późniejszej od tej sumeryjskiej, której przykład widzieliśmy wcześniej, mitologii, pojawiają się dwa drzewa. Drzewo prawdy i drzewo życia. Połączenie prawdy i życia występuje nie tylko w mitologii babilońskiej, ale też i w mitologii Kanaanu, czego świadectwem jest przywoływany przez rumuńskiego filozofa i religioznawcę tekst mówiący o równoczesnym przekazie, darze, mądrości i życia wiecznego. Można by więc powiedzieć, że do y, bardzo archaicznej idei y, Drzewa Życia i jego skrzydlatych strażników, czy skrzydlatego strażnika, ale liczba mnoga też zobaczymy, że znajdzie potwierdzenie, y, Dołożony zostaje element późniejszy, babilońskiego już pochodzenia – drzewo związane z poznaniem prawdy. Strażnik drzewa życia w wyjątkowych okolicznościach może być strażnikiem ludzkim. I tutaj widzimy Sargona Wielkiego jako strażnika drzewa życia. Można by powiedzieć, że tutaj motyw zostaje motyw drzewa życia zostaje wykorzystany po to, żeby pokazać jak nadzwyczajną pozostającą w służbie bogów istotą jest sam Sargon, król niniwy, Poza tym, jest to wykorzystanie motywu w troszeczkę innym kontekście geograficznym, bo ta rzeźba pochodzi tu z południa, natomiast Niniwa to północ. A więc mamy przykład adaptacji południowo-mezopotamskiego -mezopotams motywu religijnego, mitologicznego w królewskiej ideologii asyryjskiej. Tutaj mamy drzewo życia, którego pilnują dwaj skrzydlaci strażnicy. I to jest dokładnie to, co znajdujemy w końcówce trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Tyle, że w Księdze Rodzaju ta scena, która tutaj funkcjonuje samodzielnie i motyw drzewa życia będącego pod strażą boskich strażników, czy przynajmniej nadludzkich strażników zostaje wmontowana w opowiadanie, w którym pierwszoplanową postacią jest Bóg, partnerem Boga, który ma wybrać między byciem współpracownikiem, a byciem e, kimś, kto pl psuje plany, jest człowiek, a ci e, niebiańscy skrzydlaci, strażnicy pojawiają się tylko jako element czysto dekoracyjny. To jest przerys, bo e, widzicie Państwo, ta płaskorzeźba ma swoje lata i troszkę się zdążyła zdezelować. Więc, żeby pewne rzeczy pokazać lepiej, robi się przerysy, robi się rysunki precyzyjnie oddające to, co jest na zachowanym przedmiocie, z uwzględnieniem tego, co trzeba jeszcze zrekonstruować. Widzimy różne warianty tej, tego pilnowania drzewa życia. Może być tylko jeden strażnik, może być cała kombinacja. Widzicie Państwo, tutaj mamy jakby tych dwóch cherubinów plus dwóch kapłanów takimi bezpośrednimi stróżami, drzewa życia są ci ludzie. Najprawdopodobniej kapłani. Natomiast e, ktoś kto ogląda tę płaskorzeźbę ma mieć świadomość, że za ich plecami stoją prawdziwi strażnicy. Ci e, nadludzcy. Cheruchiny. Ale najważniejszym elementem który czasami jest mniej widoczny, a czasami bardziej, jest ten znak obecności bóstwa nad drzewem życia. Życie jakby jest zastrzeżone dla Boga. Życie jest darem, które daje Bóg, a nie y, czymś, co jest przynależne człowiekowi. Więc ten konflikt wokół drzewa życia, jest konfliktem o to, czy człowiek zachowa, czy nie zachowa szacunek dla boskich kompetencji wobec życia. Czy będzie chciał wykraść Bogom, czy Bogu ów dar, jak Prometeusz wykrada ogień, czy też uszanuje boską władzę nad życiem. Proszę Państwa, trudno się oprzeć prostej, niech będzie, że prostackiej uwadze. Potrzebowaliśmy stuleci czy wręcz tysiącleci refleksji filozoficznej, żeby dojść do, do czegoś, co trzy tysiące lat temu ludzie potrafili wyrazić przy pomocy prostego rysunku. Więc możemy tak naprawdę, to nie tyle się rozwijamy jeśli chodzi o nasz stan świadomości, ile ciągle szukamy takiego języka, który by do nas przemówił. Bo tracimy zdolność rozumienia języków pokoleń, które nas poprzedziły. Ludzkie zmaganie o życie wspaniale ilustruje starożytny poemat którego główną postacią jest Gilgamesz. Odwołuje się do przekładu eposu o Gilgameszu dokonanego przez księdza Antoniego Troninę z paru powodów. Dosyć dobre jest też wydanie przekładów różnych wariantów tego poematu które zostało dokonane przez grupę asyrolożek z Uniwersytetu, z Uniwersytetu Warszawskiego i zostało publikowane przez wydawnictwo Dialog. Te, te przekłady się między sobą dosyć, dosyć często różnią i to różnią się w sposób zasadniczy. Ale pamiętajmy, że tłumaczenie tekstu zapisanego pismem klinowym, którego stan zachowania, jak zobaczymy momentalnie, jest bardzo zły, to nie jest prosta sprawa. Stąd w tłumaczeniu pozostaje duża przestrzeń na interpretację. Najpierw proponuję, byśmy zwrócili uwagę na skargę człowieka na jego mizerną kondycję. Dni człowieka są policzone. Wszystko, co czyni, jest tylko wiatrem, nie istnieje. Urodziłeś się i wzrastałeś na stepie. Lew bał się ciebie. Doświadczałeś wszystkiego. Rośli mężowie także uciekali przed tobą. Twe serce, wypróbowane, sprawdzi się w walce. Z jednej strony poczucie siły, świadomość lęku, jaki Młody, sprawny, silny, dzielny człowiek budzi wśród zwierząt i wśród innych ludzi, a z drugiej strony świadomość, jak ta ludzka, w dużym cudzysłowie napisana, potęga jest krucha. Zestawmy to z hiobową skargą na nędzę ludzkiego życia. Po co daje się życie strapione? Istnienie złamanym na duchu. Co śmierci czekają na próżno, Szukają jej bardziej niż skarbu w roli, Cieszą się, skaczą z radości, Weselą się, aż doszli do groby. Nieprzypadkiem tekst ten zilustrowany jest Obrazem przedstawiającym Hioba i jego żonę. Żona Hioba, to postać, która w samej księdze Hioba, w jej hebrajskiej wersji, jest postacią prawie że neutralną. Mówi tylko parę słów, które mają zilustrować, w jak beznadziejnym położeniu znalazł się Hiob, który robił wszystko, żeby zaskarbić sobie względy Boga, a został przez Boga dotknięty cierpieniem, nędzą, chorobą. Natomiast już grecka wersja księgi Hioba, a po niej literatura apokryficzna, tak jak testament Hioba, pokazują tę kobietę jako e, prawdziwą e, adwokatkę diabła, e, jako e, tę postać, która e, w sposób jeszcze bardziej e, dosadny niż przeciwnik, nadludzki przeciwnik Hioba, chce pokazać absurdalność jego pobożności, beznadziejność jego położenia. Świadom ludzkiej słabości Gilgamesz doświadcza jeszcze, można by powiedzieć, na własnej skórze, czym jest e, dramat śmierci. Pamiętamy, że e, eposo Gilgameszu osnuty jest wokół przyjaźni, która łączy e, dwie postacie tytułowo, ty, tytułowego Gilgamesza i dosyć tajemniczą postać Enkidu, który pojawia się nie wiadomo skąd, budzi w Gilgameszu podziw, powstaje między nimi taka przyjaźń oparta na wspólnej świadomości, że mogą razem zawojować cały świat i Enkidu ginie. Śmierć Enkidu jest dla Gilgamesza unaocznieniem tego, co myślał o życiu. On wiedział, że życie jest ulotne, ale teraz doświadcza tego, jakie spustoszenie czyni w jego życiu śmierć przyjaciela. Przeżywa rozpacz, szamocze się ze świadomością ludzkiej, ludzkiej mizerii. Nie chce żyć bez swojego przyjaciela ale potem jakby odkrywa sens swojego życia w misji odnalezienia rośliny życia, która pozwoli odwrócić to, co nieodwracalne – śmierć. I tak Gilgamesz podejmuje swoją wędrówkę, która prowadzi go do Utnapishtima, człowieka, który przeżył totalną zagładę otop, by postawić mu pytanie, jak to się stało, że wszedłeś do zgromadzenia bogów i znalazłeś życie. Życie bez ograniczenia. Życie wieczne. I tutaj okazuje się więc być nie czymś, co człowiek miał tylko mu uciekło. Jest to przywilej bogów, do którego człowiek w pewien sposób może zostać dopuszczony. Ale tylko w pewien sposób. Widzimy Gilgamesza, który zawędrował aż do podziemia, by tam odszukać swojego przyjaciela. Eksperyment ze zdobyciem rośliny życia zakończył się sukcesem i klęską jednocześnie. Gilgamesz zdobył te rośliny, ale potem ją stracił. Nie doniósł jej tam, gdzie miał ją donieść, czyli do Enkidu. Bez tej cudownej zdobyczy wędruje jednak do podziemia, szukać swojego przyjaciela. Jest to taka prośba skierowana do Enlila, ale taka sama prośba zostaje skierowana do Sina. Różnych bogów Gilgamesz prosi bezskutecznie, aż wreszcie przychodzi do Ojca Bogów, do Ea. Powtarza jeszcze raz tę swoją śpiewkę, ale tym razem spotyka się z pomocą. Ea nakazuje Bogu Słońca, nakazuje Szamaszor. Aby uczynił szczelinę w podziemiu, tak by cień Enkidu mógł wyjść z podziemia. Ale Gilgamesz już nie odzyskuje swojego przyjaciela, nie, nie przywraca mu życia. Wszystko, co udało mu się wywalczyć, to jest spotkanie z cieniem, spotkanie ze zjawą. Patrzmy na ten kawałek z Księgi Baruch. Tutaj, tak żebyśmy się mogli odnaleźć, odnaleźć w czasie, jeśli chodzi o te, powiedzmy sobie szczerze, niezbyt popularną księgę. Są to słowa skierowane do Izraela w kontekście kary bożej, która go dotyka. Powiedzmy, jeżeli byśmy wejść w kontekst literacki, to odnosi nas on do czasów niewoli babilońskiej, ale widzimy, że kontekst historyczny jest najprawdopodobniej dużo późniejszy i dotyczy raczej sytuacji związanej z prześladowaniami religijnymi za panowania Antiocha, czwartego Epifanes, bądź posłuszny Izraelu przykazaniom życiodajnym. Natłoń ucha, by poznać mądrość. Cóż się stało, Izraelu, że jesteś w kraju nieprzyjaciół, wynędzniały w ziemi obcej, uważany za nieczystego, na równi z umarłymi, zaliczony do tych, co schodzą do Szeolu. Opuściłeś źródło mądrości. Gdybyś chodził po drodze Bożej, Mieszkałbyś w pokoju na wieki. Naucz, gdzie jest mądrość, gdzie jest siła i rozum, a poznasz równocześnie, gdzie jest długie i szczęśliwe życie, gdzie jest światłość dla oczu i pokój. Kondycja zjawy, cienia, istoty, która już doświadczyła swojej śmiertelności, jako bezpowrotnej utraty wszystkiego, co nadaje istnieniu blask. Bo zobaczmy, życie jest przedstawione nie jako istnienie, ale jako blask istnienia. To, co byciu daje, daje wartość, daje sens. I to wszystko, co z bycia, czyli życie, ulokowane jest w prawie. Człowiek może żyć tylko dzięki życiodajnym przykazaniom. Dzięki poznaniu mądrości. Skądś to znamy? Powróćmy do początku, prawda? Co się dzieje przy, przy drzewie życia, przy drzewie poznania? Człowiek wybiera, z czego chce żyć. Z przestrzegania nakazu Bożego, czy z własnej samowoli. Dramat Izraela na wygnaniu, tak jak opisuje go poeta z drugiego prawdopodobnie wieku przed Chrystusem. I dramat pierwszych ludzi w Ogrodzie jeden, tak jak zostaje utrwalony w Księdze Rodzaju, to jest ciągle ten sam dramat życia z posłuszeństwa Bożym przykazaniu i wyboru śmierci na skutek odejścia od nich. Widzimy więc pewną ciągłość, którą w sposób istotny narusza dopiero nowa ekonomia zbawienia. Widzimy, że jest to ilustracja z mszału, ale zobaczmy, jak wymowne jest to miniaturowe malowidło. Mamy dwie strony obrazu. Obraz jest symetryczny. Widzimy z jednej strony śmierć, o, przepraszam, pomyliły mi się kierunki. A z drugiej strony widzimy życie. I co jest symbolem życia, co jest wizualizacją życia? Krzyż Chrystusa. Widzimy jakby postać emblematyczną dla tej sfery śmierci. Jest nią Ewa. Z drugiej strony też mamy postać kobiecą, czyli Mary. Po stronie śmierci... Stoi, przepraszam, źle dobrałem kolor tła i nie widać, diabeł. Po stronie życia stoi anioł. Dwa światy, a między tymi światami Adam. Człowiek ulepiony z ziemi. Zobaczmy, że ten Adam, gdyby tak pominąć resztę sceny, to do jakiego momentu by nam pasował najbardziej? gdybyśmy wycięli tylko tego Adama. Ale nie, pomyślmy o opowiadaniu Księgi Rodzaju i gdybyśmy mieli tylko tak wykadrowanego samego Adama pod drzewem. No właśnie, czy, czy, przypomnijcie sobie Państwo, co się stało, zanim się pojawiła Ewa. Adam śpi, a w tym czasie Bóg z jego Kości, ciała, tworzy nową istotę, która będzie równa mu, podobna mu. Tworzy jego partnerkę. I zobaczcie Państwo, ten Adam jest taki właśnie uśpiony. On nie uczestniczy kompletnie w tej, w tej scenie. To jest właśnie człowiek między tymi dwoma światami. Śmierci i życia. Te dwie postacie kobiece pokazują dwie możliwości. Ewa, która dała się skusić szatanowi i wybrała nieposłuszeństwo wobec Boga. Maryja, która przyjęła posłanie anioła i zdeklarowała się, że zrealizuje to, czego Bóg od niej oczekuje, do czego ją powołuje. A więc to drzewo życia w chrześcijańskim wydaniu wygląda tak. I ma już w swojej konstrukcji nie tylko tę część śmierci, a więc świadomości tego, co oznacza odrzucenie nakazu Bożego. Ale ma też w sobie tę część życia, którą jest. E, którą jest. E, ta nowa ekonomia zbawienia. Widzimy zestawienie dwóch tekstów, z których jeden pochodzi z Księgi Kapłańskiej, 1928 i odnosi się do żałoby, a właściwie do zakazu pewnych praktyk żałobnych. A z drugiej strony widzimy Gilgamesza, w żałobie po śmierci przyjaciela. Kilgamez, który wiedział, że ludzie umierają, teraz się boi, że on umrze. Że tak jak, przepraszam, że przed obiadem, ale... Gilgamesz bardzo długo płakał nad zwłokami swojego przyjaciela i poemat dosyć naturalistycznie przedstawia to, co się z tymi zwłokami zaczyna dziać po kilku dniach. I to w tym kontekście Gilgamesz powiada, czy stanę się taki jak Enkidu. On to mówi nad gnijącym trupem, Boję się śmierci, biegam po stepie, aby znaleźć na piszkino. Już pamiętamy, kto to jest? Pamiętamy, że to człowiek, od którego Gilgamesz chce się dowiedzieć, jak można stać się nieśmiertelnym. No i się dowiaduje i ta wiedza na niewiele mu się przydaje. Dlaczego zakaz żałoby, czy przynajmniej ograniczenie, Form żałoby w, w Biblii. W poemacie żałobnym po śmierci Saula i Jonatana, dosyć zaskakującym, ponieważ włożonym w usta Dawida, który. otoczenie Dawida, opowiadałem, dziwi się, jak to się stało, że, yy, że Dawid. Yy, odprawia żałobę po śmierci swoich prześladowców, jakby nie było. Ale widzimy smutek, zwłaszcza w odniesieniu do, do przyjaciela, jakim mm. dla Dawida zawsze był e, Jonatan. Aż po granice lojalności wobec ojca e, Jonatan starał się pomagać Dawidowi. Natomiast poza tymi osobistymi wątkami, przyjaźni, jest ciągle to samo pytanie, które widzieliśmy też i u, u Gilgamesza. Jak to się dzieje? Że ludzie pełni siły życia, budzący strach w świecie przyrody i wśród innych ludzi sami stają się słabi, powala ich śmierć, a nawet kiedy są jeszcze silni i sprawni, to w ich sercu Rodzi się poczucie rozpaczy, że to wszystko, czym się dzisiaj cieszą, co napełnia ich szczęściem, jest utracalne, bo to utracalne tak łatwo. Ta świadomość, że śmierć jest nieodwołalna, że dla człowieka nie ma ratunku przed śmiercią, znajduje swój wyraz w żałobie w żałobie, która jest celebrowaniem beznadziejności. I na takiej formy w torze nie ma miejsca. Jest to jeden z takich śladów, może jeszcze nie nadziei, życia poza sięgającego poza śmierć, która jest, która jest dana człowiekowi ale jest to jakaś zapowiedź. Pamiętamy, jak Pan Jezus tłumaczy Saduceuszom, że o zmartwychwstaniu mówi Mojżesz. I to jest argumentacja, powiedzmy sobie nie wprost. Odwołuje się do tego, że Bóg się nazywa Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, a przecież nie jest Bogiem umarłych, tylko Bogiem żywym. I takim śladem miejsca na zmartwychwstanie Pozostaje także ów zakaz odprawiania żałoby, która jest rozstaniem się ze zmarłym, przypieczętowaniem jego zniknięcia. A teraz popatrzmy na śmierć dosyć szczegółowo przedstawioną w Ewangeliach. W różnych Ewangeliach śmierć tego, na którym kończy się stara ekonomia zbawienia, który jednocześnie pokazuje początek nowej, Czy konkretnie pokazuje tego, który zaczyna nową ekonomię zbawienia. Popatrzmy na postać Jana Czciciela. Pamiętamy, bo wiele razy ten tekst powraca i jest komentowany. Pamiętamy pierwszą wzmiankę o, o losie Jana Chrzciciela Akurat odwołuje się do Marka 1,15, bo jest to taki najbardziej linearny tekst wiążący początek, czy pierwsze nauczanie Jezusa przytoczenie pierwszych słów Jezusa w... skierowanych do Jego słuchaczy w Ewangelii Markowej, ale też i w pozostałych Ewangeliach. Są to pierwsze słowa Jezusa, które poznajemy. I we wszystkich trzech Ewangeliach kontekst jest zawsze ten sam. Wiąże się z tym, co się stało z Janem. A co się stało z Janem? E... Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Po tym, jak Jan został wydany. To jest dosyć kiepski pomysł, żeby wydany tłumaczyć przez uwięzionych. Jest to Efekt pracy tłumacza, który już nie zajmuje się słowami, które przekłada, ale zajmuje się tym, żeby jego tłumaczenie było logiczniejsze od tekstu oryginalnego. Potrzeba poprawiania tekstu przez tłumacza jest najczęstszym błędem, który się popełnia. No bo tak, Jan jeszcze żyje, bo dopiero w szóstym rozdziale Marek będzie opowiadał o tym, jak umarł. No więc nie można powiedzieć, że został wydany. Poza tym Jana nikt nie wydał. Po prostu przyszli, aresztowali, zabrali, koniec. Nie, nie mamy jakiegoś Judasza, Judasza bis, który wydał Jan. Jest to krótki przegląd różnych miejsc, w których pojawia się ten sam czasownik paradidomi użyty w 1.14 na określenie tego, co się stało z Janem. I to nie są wszystkie miejsca, gdzie ten czasownik się pojawia, ale wszystkie, gdzie odnosi się do tego, co ktoś robi z kimś. Tutaj mamy w 3.19 listę apostołów, których powołał Jezus, i przy Judaszu jest informacja o tym, że on wyda Jezusa. Jezus opowiada o tym, że zostanie wydany w zapowiedziach swojej męki. Uczniowie też zostaną wydani. 3.9 to słowa, w których Jezus ostrzega uczniów, że podzielą jego los. A dalej 14 i piętnastym rozdziale, to już się zaczyna taka sztafeta. Judasz wydaje Jezusa członkom Sanhedrynu, z którymi się dogadują. Oni z kolei wydają Jezusa Piłatowi, a Piłat wydaje Jezusa tym, którzy go zgładzą. A więc to wydawanie jest ciągłym przekazywaniem sobie z rąk do rąk Jezusa jak, jak przedmiotu, jak rzeczy, z którą nikt nie chce mieć do czynienia. Jezus jako gorący kartofel, którego sobie przerzucają różni. I tak yy, owo wydawanie Jezusa, wydanie Jezusa staje się związane z Jego losem, z tym, co ma Go spotkać. I pierwszym, który pójdzie tą drogą, jest Jan. I tylko w odniesieniu do tego, co spotka Jezusa, Czasownik Paradidomi przekazywać, oddawać coś komuś ma sens w odniesieniu do postaci Jana, żeby pokazać, że to, co się stało z Janem, stanie się później z Jezusem. Opowiadanie w Ewangelii Świętego Marka o tym, jak Jan e, zginął, jest bardzo rozbudowane. Zobaczymy, że jest dłuższe niż opowiadanie mateuszowe, a Święty Łukasz załatwia sprawę jeszcze krócej. Ale zanim przejdziemy do tego tekstu odnoszącego się do tego, jak umarł e, Jan Chrzciciel z Ewangelii Marka, to popatrzmy, jak jest ułożony materiał w troszkę szerszej se sekcji Ewangelii Markowej. Szósty rozdział, wersety od 7 do 32. Mamy na początku tej sekcji, w wersetach od 7 do 13, o rozesłanie uczniów, których Jezus którym Jezus wyznacza misję i poucza ich, jak mają tę misję wykonać. Sekcja kończy się powrotem uczniów, sprawozdaniem, albo raczej informacją o tym, że zdali sprawozdanie Jezusowi oraz reakcją Jezusa na ich zmęczenie, na ich e, też entuzjazm któremu dali się ponieść. Między rozesłaniem a powrotem musi minąć jakiś czas. Nie może być tak, że wyszli i wrócili, no bo w grę wchodzi szacunek dla inteligencji czytelnika. Jeżeli autor chce być autorem popularnym, to nie może robić z czytelnika idioty. Więc czytelnik musi doświadczyć, że minęło trochę czasu, żeby ci apostołowie, których wysłał Jezus z misją, zdążyli narobić cudów, na opowiadać się Ewangelii, zmęczyć się tak żeby już im się troszkę zatarło w pamięci, jak się nazywają, przejąć się tym, jak skuteczna była ta ich misja i czy. I oni są w tej misji, a czytelnika trzeba czymś zająć, żeby jemu też trochę czasu minęło. I w tym momencie wklejona jest sekcja, która dotyczy czegoś zupełnie innego, czy podsekcja, jeżeli całość nazwaliśmy sekcją. Wersety od 14 do 29 pokazują, jak Herod reagował na Jezusa i na Jana Chrzciciela. Bo to, co powoduje, że postać, przesłanie Jezusa staje się yy, szerzej znane, to nie działalność samego Jezusa, ale właśnie działalność wspólnoty Jego uczniów to na skutek ich aktywności Herod zaczyna się zastanawiać, kim jest ten Jezus. Jakiś błąkający się po, po prowincji kaznodzieja nie, nie bardzo go interesuje. Ale jeżeli postać tego kaznodziei jest już przedmiotem nauczania innych wędrownych kaznodziejów, to wtedy sprawa zaczyna się robić troszkę poważniejszy. I to Herod jest kluczem do, do całej tej części poświęconej śmierci Jana Chrzciciela. nie wiem, co to wcześniej pozaznaczać. I Herod posłyszał o nim, czyli o Jezusie, gdyż jego imię nabrało rozgłosu i mówił Jan Chrzciciel powstał z martwych. Dlatego moce cudotwórcze działają w nim. Inni zaś mówili, to jest Eliasz. Jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych proroków. Herod słysząc to mawiał to Jan, którego ściąć kazałem zmartwychwstać. Proszę Państwa, zaskakujące jest to, że to Herod odwołuje się do idei zmartwychwstania. Wcześniej o zmartwychwstaniu nie ma mowy. Bo kiedy Jezus mówi, że zmartwychwstanie, jest już później. Herod który śmiercią chciał rozwiązać problem z Janem, zaczyna mieć wątpliwości, czy to rozwiązanie było skuteczne. I w związku z tym, że Herod się zastanawia, kim jest Jezus, i stawia hipotezę, że to zmartwychwstały Jan Czciciel, Marek ma okazję do tego, żeby sięgnąć do Wora ze wspominkami i opowiedzieć swoim czytelnikom o tym, jak to było ze śmiercią Jana Czciciela. Herod ma wobec Jana Chrzciciela dosyć ambiwalentny stosunek. Jednocześnie bowiem boi się go i uważa go za człowieka prawego i świętego i broni go. Herod ma świadomość, po czyjej stronie jest racja. Gdzie jest prawda. Gdzie jest dobro, a gdzie jest zło. I ma świadomość dokonanego przez siebie wyboru. I wie, że wybrał zło. Ale jednocześnie udaje, że jeszcze nie wybrał. Że on się jeszcze waha. Że wybór jest dopiero przed nim. Próbuje stworzyć pewną fikcję, w której jest jeszcze kimś, przed kim wybór dobra stoi otworem. Nie chce przekroczyć tego Rubikonu. Nie chce podjąć ostatecznej decyzji. A jednocześnie sam stawia się w sytuacji, w której już nie ma wyjścia. W której musi zrobić to, czego bardzo zrobić nie chciał. Król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i biesiadników nie chciał jej podmówić. Smutek Heroda, z czego się bierze? Przecież pozbędzie się chodzącego, no, biorąc pod uwagę to, że Jan jest w więzieniu, to siedzącego wyrzutu sumienia, ale Zdaje sobie sprawę z tego, że tam gdzie się te wyrzuty sumienia skończą, tam się zacznie jednoznaczność, której on, której on nie chce. A więc musi wybrać złamanie przysięgi i utrata twarzy albo ostateczne przekroczenie tej granicy dobra i zła, nad którą chciał jeszcze troszeczkę pobalansować. Konieczność wyboru między dobrem a złem i związek złego wyboru ze śmiercią. To są motywy, z którymi już dzisiaj mieliśmy do czynienia. Herod wybiera nie między własnym życiem i własną śmiercią. Przynajmniej wydaje się, że nie ale jednocześnie w tym rozdarciu, w tej niespójności Heroda widać, że jest świadom tego, że traci coś bardzo istotnego przez tę śmierć na Traci jakąś część siebie. A więc dramatyzm wyboru między dobrem i złem jest w tym opowiadany. Dobro związane jest z zachowaniem przykazań, Nakazów odnoszących się do szacunku dla więzów rodzinnych. Nie, w, nie chodzi wprost o kaziroctwo, ale jeśli chodzi o e, wykluczenie e, relacji małżeńskiej albo innej e, relacji seksualnej w ramach rodziny, to to rajdzie troszkę dalej niż niż prawa zwyczajowe takich społeczności na niższym szczeblu rozwoju cywilizacyjnego. Żona brata, o ile ten żyje, pozostaje wyłączona z zakresu możliwych mariaży, a więc Herod przekracza prawo, i Janowe nie wolno, nie wolno ci mieć żony Twego brata, jest oparte na torze, na Bożych przykazaniach. Herod przypieczętowuje swoje, swoje odrzucenie życiodajnych praw poprzez zgodę na zgładzenie Jana Chrzciciela. I popatrzmy, co się dzieje z Janem. Jan w całej tej scenie, która sama jest wspomnieniem, pojawia się jeszcze jako wspomnienie, bo opowiadanie jest o tym, jak został zamordowany. A scena, w której Jan jest obecny jako postać działająca, to jest wspomnienie we wspomnieniu, przypomnienie dlaczego znalazł się w więzieniu ze względu na to, co mówił o małżeństwie Heroda z Herodiadą, żoną Filipa. Więc Jan jest kompletnie bierny w tym opowiadaniu. Jest przedmiotem, o który toczy się gra. Na koniec ta gra zaczyna mieć dosyć upiorny charakter, ponieważ wiąże się z noszeniem w miejsce odciętej głowy Jana, która jest przekazywana przez tych, którzy dokonali egzekucji yy, dziewczynie. Dziewczyna daje matce. A więc Jan tutaj jest przekazywany z, z rąk do rąk, tak jak to widzieliśmy w 1,14. Natomiast jego ciało pozbawione głowy, zostaje po prostu pochowane w grobie. Los Jana jest przypieczętowany jego śmiercią. To dopiero Herod w wyrzutach sumienia, których nie dało się, nie dało się ugasić, stawia hipotezę o zmartwychwstaniu Jana czciciela. Ale jednocześnie ta hipoteza w sposób ewidentny jest fałszywa. Jan nie zmartwychwstał. Dopiero Jezus, wydany, zabity, zmartwychwstanie. Jeśli chodzi o e, opowiadanie e, Mateuszowe o e, śmierci Jana Czciciela. To ono no właściwie oprócz jakichś tam wariantów y, stylistycznych nie różni się zasadniczo od y, opowiadania markowego. Natomiast zupełnie inny jest kontekst y, tego opowiadania. Zachowany zostaje związek tego, co Herod mówi o Jezusie z opowiadaniem o Janie Chrzcicielu. Natomiast dlaczego cała ta historia zostaje wklejona w tym, a nie innym miejscu XIV rozdziału, to trudno. Po prostu jest to materiał, którego przekazanie wydaje się Mateuszowi konieczne, ale jakby nie ma, nie ma pomysłu, jak go wkleić w całość. Stąd możemy powiedzieć, że przeredagowuje on tylko tekst Marka. Nie wprowadza do niego jakichś własnych Przepraszam, jakichś własnych elementów narracyjnych. Natomiast upraszczając opowiadanie Marka, jak widzimy, jest, jest krótsze, jest zwięźlejsze u Mateusza niż u Marka. Oddramatyzowuje postać samego Heroda. Herod, Mateuszowy, po prostu podejmuje skuteczne działanie przeciwko komuś, kto mu psuje opinię. To nic, że ma rację ten, co psuje, że ta opinia jest zaszargana, ale po co o tym głośno opowiadać, więc y, nakazuje uwięzić Jana, a jedyne co go powstrzymuje przed wykonaniem egzekucji, to jest racja czysto zewnętrzna. Jak się bał, że Jan mu zaszkodzi na opinii, popsuje mu PR. Tak samo się boi, że wieść o tym, że kazał Jana zlikwidować. Też mu zepsuje pijar. i tylko ze względów takich, bardzo powierzchownych, yy, hoduje troszeczkę Jana w więzieniu, a nie, nie robi też dramatu z tego, że, że jest okazja się go pozbyć. A więc Herod przestaje być tym, tym śpiącym Adamem spod drzewa życia, który ma jakiś wybór do dokonania. To jest zdeterminowany, żeby zrobić swoje. Więc można by powiedzieć, że bardziej potoczyste opowiadanie Mateuszowe jednocześnie jest troszkę uboższe, a przynajmniej literacko jest nie tak poruszające, jak opowiadanie z Ewangelii według Świętego Marka. Natomiast jeśli chodzi o y, Łukasza, to Łukasz nie ma relacji o egzekucji Jana Chrzciciela. Pracując, jak to deklaruje na początku swojej Ewangelii, autor y, tego opowiadania o Jezusie Chrystusie, y, pracując z innymi tekstami, nie uważa za konieczne przywołanie tego epizodu kończącego misję Jana. Co jest zaskakujące. Proszę Państwa, żadna inna Ewangelia synoptyczna nie jest tak roz... nie, nie jest tak zainteresowana Janem, jak Ewangelia Łukasza, ze względu na, na Ewangelię dzieciństwa. Czemu y, taki wniosek? Bo początek życia Jezusa i Jana są prawie identyczne, tu zwiastowanie i tu zwiastowanie. Tutaj y, utwór poetycki na narodzenie y, tej ważnej postaci, tutaj utwór poetycki na na narodzenie tej ważnej postaci. Jeden jest przeznaczony na to, by być wielki i drugi jest przeznaczony na to, by być wielki. Wydaje się, że są to postacie równoległe. A więc zaskakujące jest to, że Łukasz się nie pofatygował, żeby Jana zdjąć ze sceny. Tylko Herod mówi swoje. Jana ściąć kazałem. Natomiast opinia o tym, że Jezus to yy, zmartwychwstały Jan w ustach Heroda się nie pojawi. Chcę zobaczyć Jezusa. I jak pamiętamy, tylko Łukasz ma epizod w narracji pasyjnej, związany z obecnością Jezusa na dworze Heroda. W końcu go zobaczył, w końcu go spotkał i uznał, że to nic ciekawego, że szkoda było zachodu, że to jakiś głupek, który nie potrafi, wiem by otworzyć, milczy. Pytany, prowokowany, milczy. Tak więc, Janowe zejście ze sceny jest o wiele mniej spektakularne w Ewangelii Łukasza. Łukasz nie zaciera faktu ścięcia Jana. Nawet sposób zgładzenia go zostaje taki, jaki był u Marka i Mateusza. Natomiast szczegóły go nie interesują. Dlaczego? Ponieważ w narracji dzieła Łukaszowego Jan nie, nie ustępuje tak całkiem ze sceny. W dziejach apostolskich aktywni są ci, którzy praktykują chrześcijanowy. Widzimy tutaj. W 18 rozdziale Dziejów Apostolskich pod koniec Apollosa, który y, znając tylko Chrzestianowy, jednocześnie y, ukazany jest jako ten, który y, z wielkim zapałem przemawia i naucza dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa. Uczniowie Jana, ci, którzy znają tylko chrzest Janowy, pojawiają się też na początku XIX rozdziału dziejów apostolskich w Efezie, gdzie Paweł głosi im jaka jest relacja między Jezusem a Janem ich w imię Pana Jezusa i wtedy wstępuje na nich Duch Święty. Ta grupa, około dwunastu mężczyzn, jak czytamy, staje się uczniami Jezusa dopiero po chrzcie udzielonym w imię Jezusa. Jan udzielał chrztu nawróceniem, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za Nim idzie, to jest Jezusa. Dlaczego Łukasz nie kończy motywu Jana Chrzciela, taką wyraźną cezurą, nie kładzie kamienia grobowego na Janie Chrzcielu. Bo ma świadomość, że jego działalność, kontynuatorzy jego misji będą funkcjonowali równolegle z misją chrześcijańską i być może z tego powodu nie chcę ich przyciągać do Jezusa, a nie e, przypominać im, e, że ich racja istnienia skończyła się ze śmiercią Jana Chrzciciela. W każdym razie Jan Chrzciciel u świętego Łukasza to postać, która pozostaje alternatywą dla Jezusa Chrystusa, tylko to trzeba prostować. Tak jak on sam pokazuje, kto ostatecznie jest ważniejszy i na ile ta ważność e, tworzy różnicę jakości między postaciami, tak uczniowie Jana wyznający jego chrzest mają przyjąć e, tę prawdę o Jezusie, e, głoszoną przez apostołów Jezusa Chrystusa w ramach działalności ewangelizacyjnej. Jan zamyka ekonomię Starego Przymierza. Jeżeli jest zmartwychwstanie, jeżeli jest nadzieja zbawienia, to jest tylko w Jezusie Chrystusie. I dla Jana też. Uczestnicząc po tej dobrej stronie w konflikcie, który zaczyna się wokół drzewa życia, Jan pozostaje tylko i wyłącznie znakiem posłuszeństwa wobec prawa. Natomiast Jezus wobec rzeczywistości wyboru śmierci przez człowieka, czyli grzech, jest kimś, kto wnosi nową nadzieję, kto do człowieka znajdującego się w niewoli śmierci przychodzi z wolnością opierającą się na łasce. A więc, gdyby przyszło nam wrócić do pytania, jak przeżyć śmierć, to odpowiedź brzmi tylko i wyłącznie dzięki Jezusowi Chrystusowi. Ale gdybyśmy się zastanowili, czy jest śmierć, od której ostatecznie e, wybawia człowieka Jezus Chrystus to nie jest to utrata sił, zniszczenie ciała, ale to jest to, co jest śmiercią w przekazie biblijnym od początku, czyli grzech. U Gilgamesza śmierć to jest degradacja biologiczna ludzkiego ciała. Przez słabnięcie, starzenie się, umieranie. Natomiast w przekazie biblijnym, który owszem posługuje się metoda, e, motywami mitologicznymi, śmierć od początku przedstawiona jest w związku z grzechem, w związku z odrzuceniem tej drogi życia, jaką Bóg wyraża w przykazaniu. To przypomnienie... Gdzie, co i kiedy w przyszłym miesiącu. A na ułatwienia co mamy przeczytać? E... Bo na dzisiejszy dzień to psalny 78 warto. To jest dobry pomysł. Czy, tak. czy my jesteśmy pozbierani, jeśli chodzi o adresy mailowe? No, to się zbieramy, musimy znaleźć tą kartkę. Ale ja myślę, że też dobrym wyjściem jest po prostu strona internetowa. To znaczy, żeby po prostu na stronie w zakładce spotkać ze Słowem Bożym mogę tam umieszczać po prostu tego. Tak. Ale Sam też wiem, że nie wszyscy no. że nie wszyscy zaglądają na stronę. Wiem, ale też nie wszyscy wtedy pan tam podali maile. Ja trochę nie znajdę tą kartkę, ale to też może dwie formy. No tak, hmm. mają. Gdyby to nie, nie, to nie było hmm. zbyt zbytnim, to, to może tak. dwa kanały, to teraz Mamy chwilę oddechu.